Chyba pierwszy raz w życiu siedzi pan w prasowi arce zmiennokomorowej, prawda? No wewnątrz komory to nie zdarzało mi się. W związku z tym no jest to doznanie, ale myślę, że możemy się czuć bezpiecznie w związku z tym, że nie mamy z tyłu ciągnika, nie zagraża nam to i mamy zabezpieczenie ją, że ta, ta pokrywa nie zamknie się. Czy ta prasa dostała jakąś nagrodę w tym roku? Nie, ta prasa akurat nie jest maszyną, która została nagrodzona. Bo z medali targów poznańskich, medali Polagry dostaliście kilka. Tak. Jeśli chodzi o medale, otrzymaliśmy takie medale za ciągnik rolniczy, jeden z naszych flagowej serii 7R, dokładnie 7290 model R z przekładnią E23. Przekładnią, która ma 20 przełożeń do przodu, 11 do tyłu, e, która przełożenia z, mają, każde przełożenie ma ten sam e, wzrost, mom, e, wzrost prędkości o 15% i wiele innych jeszcze udogodnień do programowania. To jest pierwszy medal. Drugi medal został. E, nam przyznany za sieczkarnię samojezną wyposażoną w dwa systemy innowacyjne systemy jeden to jest Kernerstal do zgniotu ziarna i co powoduje skuteczniejszego zgniotu ziarna i co powoduje bardziej wyższą wartość energetyczną kiszonki Drugi system w tej sieczkarni to Harvest Lab, który monitoruje skład kiszonki podczas pracy maszyny. Również ten system może być zdemontowany z maszyny i używany stacjonarnie do monitorowania i sprawdzania kiszonki z pryzmy. A podczas dzisiejszej konferencji, która tutaj odbywała się na targach Polagra Premiery, rozmawialiście Państwo, opowiadaliście o finansowaniu tak. inwestycji przez rolników. Jeśli chodzi o finansowanie John Deere Financial, jest, można powiedzieć, są dwa nowe tematy. Pierwszy to jest nowy partner z którym to finansowanie tutaj oferujemy na rynku polskim tym partnerem u nas jest kredyt, bank Credit Agricole no, bank z bardzo dużym doświadczeniem, szczególnie na rynku francuskim i tradycjami takimi właśnie rolniczymi tak, stąd się wywodzi tradycje typowo rolnicze o, obsługują ponad 90% rolników w Francji, z John Deere współpracują we Francji i, w Hisz, i we Włoszech w związku z tym, chcąc wykorzystać doświadczenie z tych dwóch rynków, zaczęliśmy współpracę właśnie od 2 stycznia z bankiem Credit Agricole w programie John Deere Financial. Nowością w tym programie to jest bardzo atrakcyjne, bardzo atrakcyjne produkty finansowe, jakie możemy zaoferować rolnikom. Polega to na tym, że my jako John Deere Polska wspieramy te, te, te programy tak, żeby one były raz wspólnie z Kredyt Agricole były bardzo, bardzo atrakcyjne. Stąd finansowanie 0% nawet na różne maszyny przy różnych płatach początkowych na, na różne okresy. Pamiętam, jak dwa lata temu mówiliśmy sobie w branży tutaj maszynowej, że aj, 2013 rok będzie ciężki, bo koniec dopłat unijnych, może pod koniec roku z nową perspektywą mamy początek 2014 jak się okazało branża wcale nie padła radzi sobie, produkuje nowe maszyny które rolnicy kupują ale co będzie dalej jak Pan prognozuje rok 2014 dla branży maszyn rolniczych e, powiedzmy sobie szczerze że branża maszyn rolniczych jest uzależniona od wielu czynników, ale takimi kluczowymi to jest dostępność środków unijnych w różnych formach, czy, yy, czy wsparcia inwestycji, czy kredyty preferencyjne itd. itd. To nazwijmy to jako jedno, jednej grupie yy, wsparcie funduszy europejskich, natomiast drugim, yy, drugim elementem to są ceny płodów rolnych. Jeśli chodzi o fundusze, no, są one niedostępne obecnie, albo bardzo ma bardzo ograniczonej wartości, o ograniczonych sumach dostępnych, formach. W związku z tym to też miało ogromny wpływ na rynek w 2013 roku i co widać po danych e, SAMAR w rejestracjach maszyn, e, ciągników przede wszystkim, e, gdzie widać, że spadek, e, spadek w rejestracjach sięga około nawet 30%, dokładnie około 28%. Najpierw był rekord rzeczywiście w rejestracjach treści... W pierwszym kwartale partale, no, były to bardzo e, optymistyczne wyniki, natomiast e, później no, odbijało się już to no, dużym spadkiem, gdzie właściwie z, 19, z poziomu 19 tysięcy ciągników e, rynek zatrzymał się na około 14,5 tysiąca ciągników, czyli około, no, tak jak wspomnieliśmy, 30% dół. E, my jesteśmy jedną z niewielu firm, w którym udało się zwiększyć udział w rynku. Zwiększyliśmy udział w rynku o ponad 2,5%. To jest bardzo... Niby dane mało, liczby. ale jednak dużo. E, no, w przypadku, kiedy rozmawiamy o udziale w rynku... W mówimy O punktach procentowych. Punktach czy o punktach procentowych. W związku z tym, jeśli mówimy o rynku tych 15 tysiącach, 14 i pół tysiąca sztuk, no to to już jest znaczna ilość maszyn. To już jest konkretna liczba. 2014 rok, jak Pan proponuje traktować? Optymistycznie, pesymistycznie? Czy poczekać jeszcze z tą no, prognozą? Rozważnie, na pewno rozważnie, ponieważ no, cały czas fundusze nie są dostępne. Stąd nasze jedno z rozwiązań to jest finansowanie, John Deere Financial, dla tych rolników, którzy planują inwestycje, żeby im to ułatwić. Drugą rzeczą jest gęsta sieć dealerów. Pragnę zauważyć, że mamy... 54 punkty handlowo-serwisowe oferujące maszyny rolnicze. John Deal. W związku z tym jesteśmy jedną z najliczniejszych sieci dealerskich w Polsce. Dlatego też penetracja rynku, dotarcie do klienta, bliskość do tego klienta, bliskość klienta do naszego punktu powoduje, że no udostępniamy, no udostępniamy tę maszynę łatwiej.